W, którym? w kolejnym odcinku Celloidu. Witaj Was, Kortas. Ja, Oksza, nagrywamy dzisiaj z mobilnego studia Celloidu, czyli z naszego samochodu. Ty masz trzy newsy, ja mam dwa. To może zaczniemy od twoich. Zacznijmy od moich newsów. Pierwszy news jest taki, że Kevin Bacon będzie razem z Showtime robił serial o zabójcy prezydenta Lincolna. Serial się nazywał The Booths, to jest to nazwiska um, zabójcy i opowiadał o rodzinie zabójców, która tak naprawdę była trupą teatralną. Dokumentuje jakby losy tego, co się działo tuż przed zabójstwem. Jakby losy całej rodziny, to wszystko, co doprowadziło do, do tego, że, że oni się akurat zdecydowali. Animozje polityczne, różne, różne tam zawirowania tej epoki. Serial oczywiście, jak, jak mówiłem, będzie puszczał Showtime, czyli między innymi Stacja Odpowiedzialna za Dextera. Mhm. Czyli taki bardzo ważny projekt. I ten. No i druga część powinna być związana z zabójstwem Kennedy'ego na pewno. No oczywiście, tak, tak. I z całą reżyną tego, jak mu tam Oswald? Nie. Oswald. Ja mam teraz o Disney'u powiem trochę. Mam dwa projekty disneyowskie, które są warte przypomnienia. Jeden to jest druga część Tronu. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak. Słyszałem, że ten. Znaczy, słyszałem. Czytałem. Dobra, to czytaj dalej. <laughs> czytaj występ... dalej. The Bridges będzie występował. Właśnie, będzie występował w trojny 2. Film się nazywa TR2N. <laughs> <laughs> A nie TR3N, tam było coś takiego. No, nie, TR2N. Dwa, aha. Aha. Oczywiście Disney i tak dalej. Tak, to było też śmieszne. Tak, tak 2011 dopiero, mm -hmm, okay. to trochę poczekamy. A fajne jest to, że scenarzysta pierwszej części będzie pisał scenariusz do drugiej, mm -hmm. czyli Steven Lisberg. Natomiast reżyserem będzie mało znany młody reżyser reklamowy Józef Kosyński. Tak, tak, tak, też gdzieś tam ten, ten, ten sam, tą samą informację przeczytaliśmy. Okej. Okay. No Okej, okay, no, no w porządku. No, nic super. Nic, no. nic fantastycznego tam, no tam moim zdaniem. Moja informacja z kolei jest taka, że Cuaron, Del Toro i Naritu, czyli trzech takich najbardziej teraz na topie twórców kina me meksykańskiego, kompletnie, notabene, różni, różni twórcy, bo, no, bo stylami się kompletnie różnią, będą razem robili film który się będzie nazywał Mother and Child, czyli matka i dziecko, mhm. będzie opowiadał e, jakby dla osy dwóch kobiet. Mhm. Pierwsza kobieta usunęła ciążę 30 parę lat temu, a, a druga zamierza się poddać aborcji teraz. No i taki będzie bardzo taki pro-kobieco-życiowy. Trochę to nie pasuje do ostatnich filmów Del toro. No ale okej, okay, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Trzy naprawdę dobre nazwiska e, z tej takiej bardziej nowej fali, e, takiej popularnej fali może, tak? Mhm. Kina Meksykańskiego. Film, tak jak mówiłem, będzie się nazywał Mother and Child. Nie mam terminu akurat, ale to się, jest jeszcze w fazie planowania. No to znaczy, że to w tym filmie Mother and Child, ten, ta, ta część Child, to będzie. <śmiech> to będzie dość... raczej taka wycinana. Śmietnikowa, no <śmiech> tak. właśnie. Boże, Koszowana. Koszowana. No. Koszowana. A, no ja mam bardzo małą informację. Po prostu wystarczy powiedzieć, że będzie czwarta część Piratów z Karaibów. No, no tak, tak. tak. Tobie, Ale jak ktoś widział trzecią część zakończenia, to wiadomo było, że to była jakaś tam otwarta furtka. Mówisz? Tak, tak. Tam jest takie... Tam no, jest taki motyw, że tam... No tak. No widać ewidentnie na końcu filmu c, c, co się będzie działo później. No także... No, także tak? no, na, no to nie można było tego tak zostawić. Raczej nie. Raczej no nie. To jest maszyna do robienia pieniędzy. No i w tej chwili Depp będzie najbardziej, najlepiej zarabiającym aktorem. Jeżeli po, to potwierdzą się dane o jego garze. Aha. No. To jest naprawdę bardzo ważna informacja. Bardzo ważna informacja. A w ogóle przy okazji powiem, że, że doktor House dostał teraz jakąś astronomiczną sumę. To był ulubiony serial ostatnio. No, doktor House fajny. Gregory, tak? Nie wiem, nie, og nie oglądam, nie znam aktora. Znaczy no, kojarzę aktora, ale... Kojarzę aktora. Bardzo fajny aktor. Dostał w tej chwili podwyżkę. Nie będzie zarabiał 250 tysięcy dolarów, tylko 400 tysięcy za odcinek. I w tej chwili Chryste, Panie. zarabia w tej chwili lepiej, znaczy jest na drugim miejscu, zaraz za Aquiferem Sutherlandem z serialu 24. Wow, no to nieźle. No, natomiast podpisał umowę na to, żeby grać doktora Hausa do 2012 roku. To tak jak Sutherland. No, Sutherland podpisał na ile? Na 6 sezonów, 7 sezonów. Od razu po pierwszym sezonie podpisał. Yy... No, podpisał tak jakby ciąg, tak? Czyli, no tak, ale on, on się męczy, cały... chłopak. On się strasznie męczy. Co więcej, e, ostatnio czytałem, że 24 no do, bo 24 cały czas nie ma. No. To znaczy tych, tych odcinków cały czas nie, nie, ma, nie, nie zaczęła się produkcja, z tego co wiem. I... Kolejnego sezonu. Tak, kolejnego sezonu. No i z, z tego co pamiętam, przed wakacjami oni mieli zrobić sobie kolejną przerwę, żeby scenarzyści odpoczęli nie wiem od czego. Bo najpierw strajkowali, teraz odpoczywają. No i dalej nic nie ma, tak? Uh -huh. A plotki są takie, nie wiem czy są potwierdzone czy nie, że sezon ten najnowszy był po prostu tak mizernej jakości, że producenci po prostu powiedzieli stop, nie będziemy tego wypuszczali. To jest po prostu taka kiła, że tego się nie da oglądać. A co on teraz w ostatnim tym sezonie robił? Nie wiem, coś ratował jakiś pewnie budynek płonący, dzieci niemowlęta ze środka i jeszcze tam na, na, na, nabył umiejętności Dobra. latania albo Dobra, nie, ja coś tak. takiego. Nie? No dawaj. No dobra, ja jeszcze mam taką krótką informację, bo pokazał się taki raport Instytutu Globalizacji na temat wprowadzenia, żeby się mówi cyfry, cyfryza, cyfryzacji, chyba tak się, chyba tak się mówi, w każdym wprowadzenia telewizji cyfrowej w Polsce. No i potwierdziło się to, co od wielu, wielu tygodni jakby przypuszczałem, tak, że jakby zaopóźnienia związane z z tym wprowadzeniem ogólnej platformy cyfrowej w całym kraju, czyli kompletne przejście na cyfrę, jest wydzielona Telewizja Polska, która ten proces opóźnia. No więc to tylko taka informacja dla was, gdybyście byli zainteresowani, ja akurat jestem tym trochę zainteresowany, gdybyście byli zainteresowani oglądaniem telewizji kompletnie cyfrowej, to jeszcze poczekajcie, podziękujcie prezesowi Urbańskiemu. Okej, okay. mm. przechodzimy do recenzji. Co dzisiaj będziemy omawiać? To, czy, czy, tłumaczenie, czy tłumaczenie na pojedynek to jest do, do, dobre tłumaczenie tego słowa? Nie, nie po, po, pomijmy już jakby kwestie tłumaczeniowe, film się nazywa pojedynek, em, film, a tak naprawdę może bardziej sztuka, tak? Bo nie jest to typowy film fabularny, to jest bardziej taka zekranizowana sztuka. Mm -hmm. Zekranizowana notabene bardzo, bardzo ciekawie. Film się nazywa po angielsku Slyth, jeżeli dobrze to wymawiam. I opowiada historię, no czego opowiada historię? Opowiada historię dwóch mężczyzn. Okej, okay. i się tytuł kojarzę ze slat. No dobrze, no, pomijmy, skojarzenie. dobrze no tak? pomijmy skojarzenia. Dobrze, pomijamy skojarzenia. Michael Kane i Judy Lowe. Judy Lowe, tak. Podobał ci się ten film. Podobał mi się Mych bardzo. średnia. No powiedz dlaczego, bo, bo to jest. E, to znaczy, domyślam się, ale nie jestem pewien. Domyśla się, ale nie jesteś pewien. Słuchaj, filmy na podstawie sztuk są dobre, natomiast nie wszystkie. Mhm. Ja wiem, że tobie się podoba ten film ze względu na to, że, że tam rzeczywiście to jest teatr i ci aktorzy mają szansę się wykazać. Mhm. I pokazują się od najlepszej strony i tak dalej. Natomiast moim zdaniem o wiele lepiej oglądało mi się na przykład Śmierć Dziewczyna z Polańskiego. Polańskiego. tak. Tak, dokładnie. I tam też jest trzech aktorów tylko. I... Akcja wiąże się tylko w jednym miejscu. W jednym miejscu, tak. tak, tak, tak. Dokładnie tak mhm. jak, w, jak w teatrze. I o, o wiele większym napięciem oglądałem e, ten film. Niż. Pytanie, czego szukasz w, w takim filmie? Tak? Bo ja. No, kiedyś już mieliśmy taką dyskusję, e, czy ja potrzebuję napięcia, w, czy, w których filmach potrzebujemy napięcia, a w których nie. Tak naprawdę, tutaj za dobrze bawiłem się e, oglądając Keina i, i Lo w tym ich jakby pojedynku, tak? nawiązując do polskiego tytułu. Notabene wyjaśnijmy pokrótce, na czym polega film. Okay, no, bo tego no. nadal okay. nie zrobiliśmy. A to jest nasz notoryczny błąd. Film polega... E, historia jest opowiadana w ten sposób, że mamy dom e, bardzo bogatego e, twórcy, autora ksi książek, super bestsellerów, bardzo popularnych. Sprzedawanych w milionowym nakładzie, tłumaczonych na wszystkie języki świata. I twórca, ów, zaprasza do siebie kochanka swojej żony, żeby, jakby, no powiedzmy, rozprawić się z nim, mu dać mu nauczkę. Ma misterny plan, jak go ukarać. Na co on oczywiście przystaje i zaczynają grać taką grę, mhm. jakby bardzo niebezpieczną. No, nie będziemy zdradzali szczegółów, bo to, to nie o to chodzi. Sztuka rzeczywiście na dwie osoby. Um, rzeczywiście, tak jak mówisz, popis aktorski, z którego moim zdaniem panowie wychodzą bardzo obronną ręką, szczególnie Jude Lowe, który bardzo, bardzo ostrożnie zawsze dobiera sobie rolę. No podobnie, no, oczywiście jak mm -hmm. Kane, Kane jest innym, innej klasy aktorem. Jude Law, e, jest jednym z takich aktorów raków. To ja bardzo lubię to i będę to zawsze powtarzał. To jest aktor, którego jak się widzi na plakacie, to znaczy, że to nie jest zły film. Może być, może być specyficzny, może być, nie wiem, nie do końca wszystkim pasujący, natomiast to na pewno nie będzie kicha. Ja ci powiem, że Jude Lowe stara się wykreować siebie na takiego aktora z starej, starej daty, wiesz? Mhm. Dlatego, że to nie jest jedyny film, który on realizuje, który jest remake'em. Bo to mhm. jest remake. No tak, tak, tak. To jest remake. To jest remake z filmu, już ci mówię z drugiego roku, mhm. gdzie występował Michael Caine w tej samej roli, w tak, której Lowe. Tak, noże, Jude Law, tak, tak mhm. A to jest drugi film, w którym Lowe kreuje postać wykreowaną wcześniej przez Michaela Caina, Bo jeszcze w 2004 występował w filmie Alfie. Tak jest. A Alfie to jest dokładnie ten sam film, który był chyba w 70 czy w 60 którym realizowany przez Michaela Kane No, O, sub, no tego jak akurat nie wiedziałem. No, więc to, to jest, ja na przykład dzisiaj, w, ostatnio zauważyłem, że na przykład nasz Michał Żebrowski mhm. bardzo się kreuje na takiego aktora, znaczy stara się się wykreować na takiego aktora, takiego aktora. Tak. No coś w tym jest rzeczywiście. Wiesz, że, i tak samo jest że Judo, tylko że Judeo troszeczkę w inną stronę poszedł. Wiesz, może, może to jest też taka odpowiedź takich aktorów, e, e, takich aktorów, takich powiedzmy, no nie, nie wiem czy starej daty, bo starej daty, no to już tak bardzo staroświeckie takie, mhm. takie, zalatuje takim, takim wiesz, takim no ja próbnym. No wiem, no wiem. E, może nie aktorów starej daty, ale bardziej takich aktorów e, przywiązujących wagę do tradycji aktorskiej. O, może tak. I, I mnie się wydaje, a znaczy to jest takie jakieś tam moje zdanie, tak mi teraz to przyszło do głowy, że, e, że jest teraz jednak bardzo dużo aktorów amatorów, to znaczy aktorów, którzy nie przywiązują wagi do warsztatu, nie przywiązują wagi do tego jak mówią, do tego jak, e, e, do tego, jak technicznie wygląda ich gra aktorska, mhm. oni po prostu są, oni po prostu są no są z sobą no. i na tym mhm. zbijają kapitał. I gdzieś tam ta tradycja aktora, aktora wszechstronnego, który jest przeszkolony dokładnie, który jest... E, rzeczywiście skończył szkołę aktorską. Mhm. E, rzeczywiście gdzieś tam się przyłożył do tego zawodu. E, no może nie ginie, ale gdzieś tam jest spychana taki boczny tor, tor popkultury. To dokładnie tak samo jak w, na przykład z prezenterami radiowymi. W, w, w, dokładnie, w, we wsze, wcześniej, dokładnie. Wcześniej to była sytuacja taka, że, że dane e, e, speaker radiowe sam wyznaczał społeczeństwu pewne normy językowe, to mm -hmm. znaczy starał się trzymać jakiegoś wysokiego poziomu, natomiast w dzisiejszych czasach jest na odwrót. To znaczy, że społeczeństwo wpływa na to, jak mówi speaker. I speaker stara się zniżać do poziomu społeczeństwa i mówić w takim języku, żeby tak, był zrozumiały tak, dla tak, społeczeństwa. Tak. Nie, nie, nie, nie narzuca swojego stylu, prawda? Tak, tak. Nie, nie, nie ma czegoś takiego jak edukacja to też w tym stylu. E, powiem ci, że jeszcze jedna rzecz nawiązując już do tej techniki i tego mm -hmm. jakby kreowania się przez Jude na, na, na aktora starej daty e, co notabene mu bardzo dobrze wychodzi, bo zagrał fantastycznie moim zdaniem, mm -hmm. naprawdę fantastycznie e, jest mała, ma, mała e, dykteryjka, zanim zaczęliśmy oglądać film e, oglądałem go z żoną, moja żona powiedziała, wiesz co, nie wiem czy nie, nie będziemy potrzebowali napisów, bo to, jeżeli to jest taki brytolski film i oni będą mówili, to jest sztuka, i oni będą mówili takim wyszukanym językiem, to nie wiem, czy nie będę potrzebowała napisów. Ja sobie powiedziałem, no faktycznie, no rzeczywiście, ja sam brytoli ciężko jest mi czasami zrozumieć, a, a zwykle oglądam bez napisów i dosyć dobrze rozumiem. Mhm. E, I włączyliśmy film i pomimo tego, że jakby język jest, no może nie jakiś wyszukany, ale dosyć taki, na, na wysokim poziomie językowym jest sztuka, zrozumieliśmy każde słowo. No bo oni tak mówią. Bo oni tak mówią. Wiesz, i, i widzisz, o co mi chodzi. Jakby mm -hmm. to, jest, to jest ważne. Tak jak mówisz o speakerach, że jakby mm -hmm. poziom językowy, estetyka wypowiedzi, dykcja, e, sposób intonacji, każde słowo rozumiesz, pomimo tego, że oni mogą zagrać coś, na przykład mogą zagrać, że, e, że, że, że mówią szybko, że mówią, e, starają się mówić jakoś troszeczkę mniej wyraźnie, wszystko zrozumiesz. To jest kwestia techniki aktorskiej po prostu, którą moim zdaniem, no Kane nie musi nic udowadniać nikomu już, E, natomiast Jude Law udowodnił, że jest naprawdę, e, że gra, na poziomie. Że gra na poziomie. Ten film, który, teraz jak go obejrzałem, pojedynek, to jest kolejny powód, dla którego stwierdziłem, że Jude Law ma kręczkę na punkcie Laurensa Oliviera. Tak? Tak, dlatego że on w, w, w, przy okazji kręcenia e, Sky Captain, World of Tomorrow, tomorrow tak. tak. Miał scenę, w której, znaczy on stwierdził, powiedział reżyserowi, reż reż reż reż reż że chce, że jego marzeniem jest zagranie z Laurencem Oliwiorem. Mm -hmm. I reżyser zrobił mu taką możliwość. To znaczy wzięli jakieś archiwalne nagrania Laurenca Oliwera i wmontowali je w film. On jest tam, wiesz, gdzieś tam w, w dalszej części historii i jest po prostu sytuacja, kiedy oni tam grają, znaczy roz, rozmawiają między sobą, czyli tu Law i Lawrence Olivier, a co ciekawe teraz, przy tym filmie, przy filmie Pojedynek w 1972 roku rolę Michaela Kane'a współczesną grał Lawrence Olivier, mhm. czyli to jest jakby takie połączenie, czyli w tym momencie e, Michael Kane jest jakby taką osobą, która e, może w, Wprowadzić człowieka e, do historii. No właśnie, tak no. jak Lowe może wprowadzić w ten, w ten klimat Laurencea Oliviera. To znaczy, być na zasadzie takiej, że znałeś tego człowieka, tak <laughs> znałem, wszystkiego się nauczę, <laughs> prawda? Jest na tej zasadzie. No, no nie przygotowaliśmy się, bo nie porównaliśmy jednego filmu z drugim. Mm. Um, no ale ja myślę, że e, ja, ja nie potrzebowałem, wracając jeszcze do tego napięcia, um, mocność Ekspirowskiego. Może, nie wiem, czy szekspirowskiego, wiesz... Yy, no, może. Za, dla mnie zalatywał szekspirem i to jeszcze z względu na reżysera. Za po, no tak, na Kenneth'a Brana. No dokładnie. Tak, rzeczywiście przypomnijmy, że Kenneth Brana. Yy, maczał w tym palce. W ogóle świetne, mnóstwo znanych nazwisk gdzieś tam w tle, jeżeli chodzi mm. o produkcję, o przygotowanie scenariusza. To wszystko jest, to wszystko jest gdzieś tam obudowane jakimś takim maksymalnym profesjonalizmem, jeżeli chodzi o, o wykonanie o teatr, co mi się strasznie, przyznam szczerze, podoba, strasznie mnie to kręci, mm -hmm. że można przygotować film, który no, oczywiście jest sztuką, na takim poziomie. No mówię, warsztatowo jest, jest, jestem, jestem po prostu zachwycony. I samą przyjemność, ja, ja oczywiście wiem, że mam też kręćka na punkcie dobrych dialogów. Mm, no e, jestem te, nie, okej, okay, ja jestem z tego znany, wiem doskonale, zdaję sobie z tego sprawę i rzeczywiście, jeżeli lubicie słuchać dobrych dialogów, dobrze napisanych, to naprawdę, to jest najlepszy film, który widziałem w tym roku, jeżeli chodzi o, o, o dialogi. To jest po prostu The Beściak. Ehm, no bo to jest po prostu napisana sztuka, no bardzo, bardzo prosto. To jest zupełnie nie ten poziom, mm. który teraz widujecie w kinie, zupełnie nie. A już zapomnijcie o telewizji, a już zapomnijcie o telewizji Polski, a już zapomnijcie o serialach polskich. To są 16 poziomów piekła niżej. Eee, także jestem zachwycony. Jestem bardzo zadowolony. Realizacyjnie też mi się podobało. Uważam, że był um, nowocześnie zrobiony realizacyjnie. Jeżeli chodzi o zdjęcia, muzykę, e, oprawę, jakby scenog scenografia była bardzo ciekawa. Pilota Apple. <laughs> tak, tak, tak. Gdzieś przetapla się tam gdzieś e, przewija w, w międzyczasie którym na notabene nie wydaje mi się, że można było wykonać te wszystkie czynności, no ale dobrze, no, okej. Okay. Gdzieś tam się to przebije. No, no, i, no, no i powiedz mi, jaka jest twoja ostateczna ocena? jak jak? No, jak tak między 3 4. Naprawdę? Naprawdę. To jest dobry film, Piotrek. Nie? Na to pewno, jest, to jest, to ale... Mnie to mnie fascynuje, że ty potrafisz trójkę wystawić takiemu dobremu filmowi, a, a czasami masz, masz po prostu, masz zachwyt nad... Ty jesteś kompletną ty jednak lubisz kicz, no to jest... To jest dla mnie niesamowite. No okej, okay, no to bardzo dobrze się różnimy, tak? Bo, tak? bo dla mnie to jest absolutna piątka. To jest e, to jest bardzo wysokiej klasy film. Jeżeli lubicie dobre kino, e, naprawdę dobre kino, jeszcze wracając do suspensu, bo nie skończyłem. Jak ja już mówiłem, już mieliśmy kiedyś tą dyskusję i wydaje mi się, mhm. że w takim filmie nie szukasz suspensu. Jakbym chciał suspensu, to bym poszedł rzeczywiście na film, w którym no tak. szukałbym suspensu, tak? Mhm. Tutaj ten suspens jest, ale jakby, nie ma suspensu, jest ciekawość, bo chcesz zobaczyć, co się dzieje dalej. Jest ciekawość, bo chcesz dowiedzieć się, jak się skończy historia. I ta ciekawość jest. Moim zdaniem jest. Jest w stu No, uważam, że, że, że, że, że przesadziłeś z oceną, ale okej. Okay. Okay. Może zrobić okay? czwórkę z trójki. No, no. Bo z trój trójka to, to na pewno moim zdaniem nie jest. Okay. No dobra. Czyli tak. 3-4, 5. Mm. Zdecydujcie sami, czy myślę, że dobrze opowiedzieliśmy wam, jaki charakter ma ten film. Zdecydujcie sami, Eee, zobaczymy się za jakiś czas, no usłyszymy się za jakiś czas. W na jak najszybciej. Jak najszybciej. Trzymajcie się, żegna Was dziwający Cortez. I Oksza. I, oui <analytical southeast> <whatnot> i trzymajcie się.